Ej hey ludzie, witamy w filmach Pod Kluczem. Proszę z ciasnego studia U mnie w pokoju. Mówi do Was Michał i Ochman, a to hello, hello. są filmy Pod Kluczem. Ochman, wiesz, przypomniał o co w tym chodzi, Filmy pod kluczem to audycja, ewentualnie podcast, ewentualnie coś dziwnego. Tak? To... Skupmy się, że to jest podcast. Tak? Dobrze, podcast. Jest to podcast o filmach. To jest. Z tym, że nie mówimy tutaj o filmach tak ani z głowy, ani nie przygotowujemy ze filmów. Tutaj zdajemy się na naszą pamięć i wyobraźnię. Dokładnie. Chodzi o to, że mamy tutaj ze sobą słownik współczesnego języka polskiego. Nie musiałeś już tak sprecyzować. Ale... Tom drugi od pedożyzny. <laughs> Tak, wcześniej używaliśmy słownika, bo od A do U Oczywiście Riders No, to nie jest takie oczywiste. Nie, Rider... A, nieważne. I, i, co, I co dalej? No i co dalej? No i jeden z nas losuje słowo. Tak jest. Tak. Do, dobrze, że potwierdzasz. Losuje słowo i na podstawie tego słowa wylosowanego Mówimy o filmach. O filmach tak. związanych z tym słowem, ewentualnie jakoś wiążących, czy mający ten tytuł zawierający to słowo. Naprawdę możliwości są różne, bo pamiętam ostatnio, czy pamiętam, ostatnio jak robiłem, chyba rozsyłałem słowo kryształ i pamiętam tylko jeden film związany ze słowem kryształ, a tym mówiłem tylko o przereklamowanych filmach, więc możliwości są różne. Czy mówiłeś o szklanej pułapce? Nie, mówiłem o Indianie Jonesie i Królestwie Kryształowej Czaszki. Oj tam Dobra, do rzeczy. Ochman szuka jest słowa, a konkretnie do... rzeczownika. Do losowania. Tak jest. Hmm, Zwolnienie słowo... blokady. <śmiech> słowo spinka. O, co to jest spinka, bo nie wiem. Ozdobny przedmiot służący do spinania czegoś, zwykle jako dodatek do garderoby. Spinka do krawata, kosztowne złote spinki do mankietów. Hmm, z mankietów. Mi się kojarzy tylko jedna rzecz, jeżeli chodzi o spinkę. Tak siedząc u Ciebie. <laughs> nie, tak. nie śmiej się, nie śmiej. Zobaczyłem, że masz wiele filmów tutaj na półce. Mm. Wiele, niewiele, ale oczywiście to jest kwestia gustu. Tak. Aczkolwiek na jednym, który mnie zainteresował 21 gramów, zobaczyłem, że dystrybutor tego właśnie jest spinka. Tak, i to jest chyba odłam głównie firm, znaczy dystrybucji SPI, które z tego co wiem, chyba nie istnieje i teraz jest chyba tym Film Studio czy coś takiego. W każdym razie SPI nie istnieje i tak. Mam chyba tylko dwa, można trzy filmy od SP, SP, SP, Spinka konkretnie. Tak, to z tymi się skojarzyła spinka. Są to dwa, jest to 21 gramów. To jest. Film, który chciałem obejrzeć, aczkolwiek go nie obejrzałem, Spodziewam się Michał, że tego widziałeś no musiałem widzieć, skoro zakupiłem tylko dwa razy w mojej całej karierze kupiłem filmy na ślep, ślepo i to nie są jakieś takie rewelacje ale co powiesz mi o tym filmie? To, ciekawy, jest, bardzo... to jest bardzo dobry film też że, że zrobił na mnie dość duże wrażenie kiedy go oglądałem po raz pierwszy dość, dość mocny przede wszystkim ma świetne, świetne aktorstwo szczególnie od Naomi Watts i Benicio del Toro ten koleś oprócz tego nakręcił Babel, który miał sporo nominacji do Oscara i babel, babel. Amor, Amores Perros, który bijał nominację za najlepszy film agrojęzyczny. I ten film najbardziej mi się podoba z tych wszystkich właśnie z powodu aktorstwa i po tym jest świetnie zrobiony, także mogę śmiało polecić. Nie, ja co to nie nic powiem, ja tylko, mnie tylko zaciekawił. Też pamię, jeszcze pamiętam, kiedyś e, tutaj obok hmm. nas istniały wypożyczalnia filmów na hmm. kasetach. Tak. Nie, no nie tylko na dvd też już. Później, a początkowo było tylko, było tylko na kasety. Mm -hmm. Wiesz, pamiętam takie czasy, nie? No tak. Ja w ogóle jestem stary człowiek, jak, ale mogę. Jak każdy w tym podcaście. Tak. Oj to oj to <laughs> Zawsze mi się podobało, to, to, takie zdanie tutaj przytaczam. Mm -hmm. Podobno w momencie naszej śmierci tracimy 21 gramów. Wszyscy 21 gramów. Wielu ludzi uważa, że iż ta różnica tytułowa 21 gramów to ciężar duszy. Mhm. Mm Zahacza to tematy ezoteryczne. Jestem bardzo ciekaw fabuły tego filmu. Muszę go. Wiem, jaki film zresztą ci dzisiaj zniknie z półki. Tak, jaki? 21 gramów. Cholera muszę cię powstrzymać. Och, nie. Ale nie, film naprawdę warto obejrzeć. Jest taki właśnie mocny, to jest dramat i myślę, że to jest jeden z tych filmów, które w swoim czasie był jakoś tak przeoczony przez krytyków, bo nie byli nie tam zachwyceni. Dopiero po latach jakoś tam ludzie mówią, a jak można było zignorować takie coś. Ludzie zawsze takie rzeczy mówią po latach. No, też prawda. Da nie, nie, przepraszam, nie Da Vinci, ale Van Gogh. A Ten sobie odciął ucho jedno. Hmm. Też był doceniony dopiero po latach, po śmierci najczęściej. To dopiero gdy obcięto mu ucho, tak? No sam sobie obciął ucho. Znaczy tak, kiedy sam sobie obciął. Ale nie, to, to, to najpierw musiał umrzeć. No też prawda, przecież ten, dopiero po śmierci przed Michaela Jackson ludzie zauważyli, kurde, koleś był a wtedy pedofil. <gum> Dlatego właśnie jak usłyszałem, że ta, jak, jak miała to piosenka? Emmy Winehouse. Emmy Winehouse, jak umarła, to... to zacząłem się bać, że ludzie to zaczyna, zaczną, wiesz, nazywać wielkim wydarzeniem muzycznym. <gum> znaczy za jej życia była czymś nowym, bo przed. Yy, jak... No tak, śpiewający kościotrup to jest coś nowego. Ktoś w podcaście innym powiedział na przykład, że zanim zobaczył, jak ona wygląda i w ogóle coś dowiedział o niej, kiedy usłyszałem w rady powiedział, kurde, kim jest ta, ta cza, czarna kobieta, która śpiewa sol, potem się okazało, że to jest biała Żydówka z Anglii nie? i w ogóle wow, szok. Biała Żydówka z Anglii, pewnie uciekła z Polski. <śmiech> bardzo, może, że miała jakieś, jakieś korzenie, oczywiście <śmiech> Wracając do Spinki, mam tu jeszcze jeden film, który jest od dystrybutora Spinka i A, to tak, jest zabawa z bronią. Bardzo dobry film. Świetny dokument, chyba jeden z najlepszych, jakich w życiu widziałem który mówi o Ameryce i ludziach, którzy w niej mieszkają i są zafascynowani bronią i w ogóle... Ogólnie tak. mówiąc o problemie pozwolenia na broń w Ameryce. Tak, i w ogóle zahacza o przemo przemoc, jak ludzie są zafascynowani, jaki jak to ma właśnie odzwierciedlenie w kulturze i takie rzeczy, tam w rzeczywistości. No. Sport, na pewno świetnie zrobiony, chociaż jest kontrowersyjny, ponieważ wiele razy słyszałem, że Ile jakoś ten reżyser Michael Moore brał przed jakieś wywiad w tym stylu, to okazało się, że one miały zupełnie inny dźwięk, wydźwięk oryginalnie, a kiedy on to złożył do swojego filmu okazało się, że mały jeszcze zupełnie inne. inne. Ależ no, wiesz, no, tego się można spodziewać po dokumentach. Michael Moore Często to, są stronnicze, no, głównie o to chodzi też, nie? dokument z reguły stronniczy, bo przedstawia jakąś opinię autora. No tak. Mm chociaż tutaj pewnie zostanę zjechany, że nie zawsze, aczkolwiek patrząc na filmy dokumentalne, mhm. znaczy w sensie takie dokumenty, może nie filmy dokumentalne, na dokumenty, no. to one zawsze mają gdzieś tam, wiesz, tam są kierowane pod wizję autora. Mhm. One zawsze ci będą przekazywać to, co autor uważa. Będą ci narzucać zdanie autora. No, prędzej czy później. Tutaj takim przykładem może być Fahrenheit 911. Też film Michaela Murra Też, tak. I on nakręcił jeszcze jeden film. Ech, polski tytuł Chorować albo Chorując w USA. Tak niedawno widziałem. Oryginalny tytuł Sicko. Mówił, Ale... mówił o służbie zdrowia. Jeszcze jeden film. I jeszcze Ech, inny to był Kapitalizm, Love Story, coś takiego. Znaczy on, on się kończył, pamiętam, takim wyjściem Michaela Murra na scenę e gdzie była jakaś tam akcja dla policji, coś takiego, rządowa, jak, jak, jakaś, taki, jakaś taka... No to nic nie wiem. Nie nie wiem, musiał poszukać. Aczkolwiek widziałem zabawy z bronią. No jest jeszcze chyba kilka dokumentów, które nakręcił, a ludzie nie słyszeli na przykład. No, no, na pewno. wiesz. Chociażby przed, zanim właśnie zrobił za, zabawy z bronią. A wiesz co, zobacz, że... Wiesz co, on mówi fajne rzeczy, bo mówi rzeczy po części prawdziwe, no. e, gdzie... No, jest antyamerykaninem, tak? On bardzo, bardzo w swoich filmach pokazuje swój antyamerykanizm. Jak ja czytałem wywiad z nim, to powiedział, że on kocha Amerykę, ale jednak no, musi powiedzieć o wadach jej. Znaczy wydaje mi się, że on kocha Amerykę i, i jako, że kocha Amerykę, tak? Na pewno to... nie kocha Busha, to wiem. Oj, Busha to na pewno nie kocha, bo po Bushu przecież jedzie przy każdej możliwej okazji. Chyba całą swoją karierę w dodatku. No, no, nie ma no, no, wątpliwości. Pfff. Więc... E... Michael Moore, Michael Moore. W ogóle Ameryka jest pełna takich kontrowersyjnych postaci, które. Yy, może inaczej. Nie, nie pełna kontrowersyjnych postaci, a pełna kontrowersyjności. No tak. E, tutaj za przykład, właśnie podam temat zabaw z bronią. Broń. E, są Stany, gdzie. Yy, jeżeli ktoś wejdzie nieproszony, tak? Powiedzmy, masz, masz sobie domek tak jednorodzinny z ogródkiem. No. Niech ktoś przekroczy. Próg Twojego ogródka, tak? Wejdzie na Twój teren. Mhm. Bez Twojego pozwolenia masz go prawo zastrzeić. Niech zgadnę, Teksas. Nie wiem, nie powiem Ci, bo nie wiem, nie pamiętam. I nie wiem, czy to się przypadkiem nie zmieniło ostatnimi czasy, ale są Stany, gdzie bronienie własnego terytorium, tak? No. Wykracza ponad nazwijmy to, przykazania boskie, tak? No, nie, nie zabijaj i tak dalej. No, każde państwo czy stan za, zawsze ma jakieś inne prawo, całej reszty. Tak, ale wiesz, ale te prawa zazwyczaj są... Widzisz, to, nie pamiętam, kto mi to powiedział, ale e, zauważ, że prawo, jako prawo, najmniej to w Polsce, tak? E, składa się głównie z dziesięciu przykazań. W, nie dziesięciu, a powiedzmy tam siedmiu czy sześciu, tak? Ale nie zabijaj, nie kradnij e, czy co założenie jest grzechem? Powiedzmy. Cholera, jestem grzesznikiem. <głosy> <głosy> Chociaż nie, czekaj, bo ja nie zdradzam. Nie, nie. Ale zwią związki bez aktu małżeńskiego są grzechem. Hmm. Podobno, podobno tak mówią. I seks przez... nie, nie, Może nie związki, tyle co stosunki, tak to powiedzmy. Ehm, no masz rację. No dobra, no, niech, ci będą, niech ci będą te stosunki. Wiesz, chciałem tu ładnie powiedzieć związki. Ale masz rację, że prawo polskie jest na pewno oparte na 10 przekazaniach, ale w Polsce nie tylko. W Ameryce na pewno też prawo się opiera też na 10 przekazaniach. Tak, 10 ale właśnie o taką różnicę, że zobacz, że tak jakby Ameryka, tak, jestem tyle specyficznym krajem, hmm. że tam ma pozwolenie na blank, że trzeba mieć 18, i znaczy tam mi nich jest 21. No, u nich jest na ten próg 21. 20, 20. Kiedy, Właśnie nie wiem, kiedy żeby... chcesz się pić, na przykład, to musisz mieć 21. Ale, ale żeby prowadzić wystarczy ci 16. Może, o tym nic nie wiem. Tak, no, żeby zrobić prawo jazdy, musisz mieć 16. Ró Różnie lat. jest z przedziałem wiekowym, zależnie od jakiejś tam czynności. Czy to kategorie wiekowe w kinach też one mają zupełnie inne niż u zupełnie. nas Zupełnie. No, no, Ameryka to jest w ogóle bardzo dziwny kraj. Nie, nie lubię tego kraju. Na przykład, jeśli chodzi o niektóre rzeczy, jak na przykład. E, e, jak niektóre horrory u nas chyba każdy horror obejrzysz dopiero po 18 roku życia, a w Ameryce z rodzicem, a można bez rodziców, yy, możesz wejść od 13 lat, na przykład. A czy wiesz co, w Polsce też jest chyba tak, że z kimś dorosłym. No, no ty też możesz, możesz wejść na Z rodzicem możesz wejść na każdy film, chyba. Kino ustala chyba kategorie na Antychrysta. wiekowe. Na Antychrysta to ja bym nikomu nie polecał, ale to już było. O tym na antychrystat nikt nie pójdzie tak. No, no, no. Kino się zabezpiecza y, kategorią tak wiekową, no. żeby zaraz nie było, że moje dziecko dostało tak y, nie no, jasne. jakichś takich dziwnych manian. Tak? Jak wchodzi z rodzicem, to nikogo nie obchodzi, no. rodzic zabiera. No. no tak, bo to rodzica problem w końcu. Tak, no to w tym momencie jest problem, już problem nie kina, tylko rodzica. Tak. Eee... jeśli on przeprowadza, to jest wyłącznie jego On jest odpowiedzialny i właśnie dopiero kiedy dziecko samo wejdzie do tego, to wtedy wina kina że nikt nie zatrzyma go na przykład no tak, aczkolwiek że sam byłem świadkiem jak mi na Wiesz, jaki to był film, od ilu był Batman? od rycerz ja wiem, 15, 12 nie, chyba no od 12 na pewno nie, nie pamiętam jaki, ale był to jakiś taki film właśnie akcji mm. Kurde, no, nie przy... może to był Max Payne. Nie on, on On chyba był wyżej. E, ale no, on był bodajże od 16. Możliwe. Możliwe. No, no i wiesz, no, ja widzę, kurde, jakieś takie. No, no 16 to to na pewno nie ma. Mhm. A idzie, wiesz, a idzie na, na, na film, gdzie. Ale był sam? Znaczy, to była grupka, wiesz, takiej no, powiedzmy mini a. młodzieży. Nie? No, ten, ten problem, mini młodzieży, zresztą wiesz o czym mówię, tak? Małe dzieci, które cieszą się, jak mają komendosy na sześć osób. Może. Ja się zdziwiłem, że na Jarheda były dzieci chyba o cztery lata młodsze ode mnie. I chyba same były. A ja Jarhead ile, jaką, miał, jaką miał kategorię? 15 piętnastu chyba. Jezu, Jarhead? No. Wow, jest no no wiesz, seksualne poddrażeni. treści, klnęło sporo. No jestem poddrażeni... Temat wojny. Nie, no, ja bym dał mu 18. <laughs> Sorry. No, nie wiem chociaż ja na przykład takiemu dniu świla dałbym 18. Na pewno kiedy wyszedł nie miałem 18 lat, a byłem na nim, więc musiał być od 15. Możliwe. Chyba, że byłeś nielegalnie. Nie, byłem w pełni legalnie. To, był, to był jeden z moich najbardziej oczekiwanych filmów. Musiałem tam jakoś być. <śmiech> Ale są filmy, którym nie za treść, a za e, wagę samego filmu artystyczną no. dałbym wyższą kategorię, bo na, na takie rzeczy dzieci nie powinny chodzić. To też prawda. Na nie wiem, teraz jaki jest teraz artystyczny film. Drzewo Życia. Nie My, widziałem. Ja też nie widziałem, ale to jest jeden z teraz tych. W Ameryce jest jeden z najbardziej rozchwytywanych filmów i on na pewno jest taki, wiesz, artystyczny, zróbanie w procentach, nie. Mm -hmm. Nie wiem jaka jest kategoria wiekowa, ale nie sądzę, że było od 18 lat, a tak patrzę po fragmentach i tak. No, że do 12 latek nie będzie się cieszył oglądał taki film. Co... Jak już to mogę powiedzieć. Co mnie śmieszy to to, że. Yy... Horrory są bardzo często właśnie od 18. Osiemna... Nie, nie nie wszystkie horrory są od 18. Chyba u nas są, tak mi się wydaje, w Ameryce na pewno nie. Tak. E, bo coś ci wyskoczy, zrobi bół. No. tym polegają w sumie te, teraz horrory, bo już ci nie tworzy takich horrorów, gdzie no. sam klimat miał znaczenie. W Ameryce jest tak, że e, widziałem nawet sam dokument o tym systemie właśnie dawania kategorii wiekowych w Ameryce i tam jest tak, coś takiego, że jest, e, jeśli jest odpowiednia ilość przekleństw niewiele krwi, bez seksu i coś takiego, to na przykład może być nie wiem, to od 13 lat, czy od właśnie za pozwoleniem rodziców. Wow. Różnie jest naprawdę, wow. jest? Nie, ale to jestem pod wrażeniem, ale Amerykanie to bardzo dziwny naród. No. Na pewno film tam od 13 lat, czy tam właśnie PG-13, nie wiem jak to jest, znaczy chyba... Regi jest, to jest typowo groba. Opieka rodziców do 13 roku życia, tak to chyba jest. I w tych filmach, na przykład, jest bardzo mało przekleństw, jest w ogóle w ogóle zero erotyki, a krwi jak, jak na lekarstwo. Wyobraź sobie polski film bez przekleństw. Mm. To byłoby 20 minut ciszy. Nie, to byłby Pan Tadeusz chyba. Oj, wiesz co? Założę się z tobą, że w Panu Tadeuszu przeklinają. Przynajmniej w tamtym, w tamtym stylu. Bardzo możliwe. Nie wiem, nie, nigdy całego nie czytałem, bo... a z filmu nie pamiętam przekleństw żadnych. Chyba, że cholipcie. Nie, nie wiem, czy tam było coś takiego. Cholipcie. <laughs> Ale ten, nie, nie skończyłem. Co mnie przeraża, to to, że, że, że każdy horror dostaje e, 18, tak? Mm. E, a dajmy na to, no, tutaj dam taki przykład: jak szybcy i wściekli, tak? No. prawdopodobnie są od 15-16. Możliwe. Na pewno nie są od 18. Bo machają pistoletami na pewno. No i spodziewam się, że. Dzie dzieci nie lubią jak, znaczy Rodzice nie lubią, jak dzieciom się macha przed oczami pistoletami. Powiedz mi, od ilu był zapaśnik, jeżeli jesteś w stanie to powiedzieć? Nie, nie byłem na nim w kinie, ale jestem prawie, że pewnie od 18. Od 18? No musi, przecież socycki jest przemoc od cholery, więc mu musi być od 18. Nie, bo no tak. Od 15 minimalnie. No nie, od 15, no, dajmy też, że, że był od 16 że od 17, a tutaj na plakacie u Ciebie w pokoju widzimy hmm. e, najseksowniejszy striptease i taniec na rurze w wykonaniu Marisy Tomei. Wie, wiesz, że Polska to jedyny kraj, który naprawdę nie umie używać cytatów, żeby zachęcić do obejrzenia filmu? Dlaczego? Mnie ten striptease ja nie zachęca. Jak ja patrzę na amerykańskie plakaty, to dla, u mnie są zachęcające, bo oni tam mają tych, tych swoich super amerykańskich krytyków, mają... Od cholery gwiazdek czasami nawet, że było, pięciu gwiazdkowych i tak dalej. A wiesz, jakich cytatów się używa u nas? To najlepszy film, to film w roku, następca nie, nie, nie, nie. U nas zazwyczaj jest tak. O, tu jest świetny przykład. Tu mam ulotkę Gran Torino. i, Na przykład mam... O! Aż czuło się to jego zgrzytanie zębami. Forum FilmWeb. Mm -hmm. Nie mnie zawsze najbardziej rozwalał tutaj... Powiem... Chyba jesteśmy jedynym krajem, którym bierze cytat ze strony internetowej z przypadkowego kolesia i umieszcza go na plakacie. Znaczy są, są to cytaty wyrażające pewne emocje, tak? No, no tak. Tutaj bym powiedział, że yy, przez ten cytat, tak, powiedzmy, że koleś nie tak się wczuł w rolę bohatera, tak? No. Co daje nam dobrą grę aktorską, tak? I dobre wczucie się w rolę. No i tak to psuje ulo. <laughs> ale, ale do tego się trzeba zastanowić. Tak. Mnie zawsze rozwalało, jak były te filmy Hmm, te komedie takie romantyczne. Tak. E, polska odpowiedź na coś tam. Oj tak. Odpowiedź na następne Nie, to tak do szałów kurwia równie mocno co Skape. Tak samo, tak samo mnie to irytuje, jak widzę. Nie wiem. Przygotuj się na polski Kacz Vegas. Tak. Albo polska odpowiedź na. Co to może. Na watce pierścieni. Tak, A. albo, albo jeśli, jeśli jest właśnie polski film, albo jest jakiś zagraniczny, to zobacz. Y, czeska odpowiedź na Ladies, nie? Takie U nas w Polsce non to porównać coś do innych filmów. Widziałam plakat do y, Mr. Nobody z Jaredem Leto. I znaczy to był cytat z prasy, nie wiem czy z Polskiej Ale coś tam było, że Incepcja była namiastką tego filmu. Coś z tak. tym z Tak, Jezus Maria, to A, ja do są... do A mnie takie, takie cytaty wręcz odrzucają. Dokładnie. Tego, bo ja na przykład, nie wiem, Matrix mi się podobał. Sorry, jeszcze ci się wtrącę. No, jest eee. ten... I to, jest, to jest jeszcze, go, to jest na okładce DVD. Boże. Jest ten film między światami z Nicole Kidman. Między światami, to jest, to jest świetny dramat poza tym. I na samej górze jest. Zg zaskakuje jak inni i coś tam jeszcze jak coś tam, albo i porusza jak coś tam zaskakuje. i to nie ma nic wspólnego z, właśnie ten, ten cytat nie ma nic wspólnego z samym filmem zaskakuje jak śmieci zaskakuje jak, jak inni w tej filmie nie ma żadnego plot twistu i to o to nie chodzi film nie ma nic naprawdę wspólnego z filmem inni a oni właśnie to coś takiego dają Zastanów do... się jaka była druga, czyli właśnie porusza jak coś tam. Nie mogę sobie przypomnieć co. Porusza no, nie ważne. jak ciężarówka na autostradzie. Jest taki film? Nie. No. no ale co chciałeś powiedzieć? Co chciałem? No i zapomniałem, i wybiłeś mnie z rytmu. Sorry, ale musiałem to powiedzieć, bo to był taki kosmiczny przykład. Znaczy nie, yy... może mi się przypomni, ale yy... takie cytaty mnie przerażają, odrzucają... Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. No. Podobał mi się Matrix. nie ze względu na mm, psychologię. Może nie na. Filozofię, sorry. Na, na fabułę, no. tak? No bo fabuła to była taka, no. Ci, jest... ci którym się podobał Matrix ze względu na fabułę, to idioci. Znaczy wiesz co to. A bo dopiero tak uważam dopiero kiedy obejrzeli właśnie se Sequele. Bo nie sądzę, żeby wszyscy byli nim tak zachwyceni właśnie z powodu ja fabuły Ja byłem, byłem taki bed, być taki malutki, wiesz, taki gówniarz, I jak, jak oglądałem Matrixa i, miesz, i ja szczękę miałem szczękę ziemi, jak widziałem te efekty, nie? Ja pierwszy raz widziałem dopiero kiedy sekwowałem, choć wcześniej w ogóle nie byłem nim zainteresowany. Ale ale, słuchaj, ale no przecież to jest taki typowo amerykański scenariusz, no. No jest. Nikt, koleś, który jest. No, powiedzmy. Every, to jest taki Everyman. To jest Everyman, Mr. Nobody, no. Raczej Everyman, no ale powiedzmy, no. Ma jakiś tam mroczny sekret, tak? Szuka czegoś. Nagle to, czego szuka, go znajduje. Staje się superbohaterem, jest wybrańcem. Jest jedynym, który, który może uratować ludzkość. Kuźwa, Pepe Pan Dziebak przy niej to jest, no, Nikt. No. Pepe Pan Dziebak to taka postać z kresków. Niech będzie, no. Ale do czego zmierzasz? Podobał mi się Matrix nie ze względu na linię fabularną. No. Ale właśnie ze względu na efekty. Yy, no na zastosowaną technikę. Tak. Yy, na co niektóre ujęcia to mi się do dzisiaj czasami śnią po nocach. Spadające na boje na ciebie Z spadają? helikoptera. Tak. Jak ostatnio z kumplem gadałem o się w 3D. Dobrze, te sceny, jak spadają na boje z helikoptera, jak ostrzeliwują wieżowiec hmm. w 3D. No, pewnie by byłby Faj fajnie. Fajnie by było, nie? I tylko d d dla tej jednej sceny, kurde, cena biletu i się jednej sceny. Dużo jest scen. Ka Słuchaj, każd każda scena z wyciągnięciem pistoletu. No, tak? jest szczegóły. No sobie, ja wiem, że film, filmy kręcone teraz w 3D, tak? To jak wybucha ci samochód, to widać każdą śrubkę latającą. Tak, i potem yy, właśnie wychodzi taka piekielna zmiana z, z Nikolasem Cage'em, kiedy nie oglądasz filmu w 3D i widzisz każde ujęcie, które panowali, że było w 3D, to jest wkurwiające. Nie, ja, ja oglądam film, ja wiem, ja wiem kiedy, ja wiem, kiedy ma, miało być 3D. Albo, no. przy, albo przynajmniej kiedy będzie no. I tak samo jeżeli już nawiązujemy do 3D e, to przeraża mnie jak bardzo to się rozrasta tak? Ech, też się skumplę dostacie Widzisz? wiesz co powiemy za 10 lat? no a pamiętasz ty jak kurde mo kiedyś można było pójść do kina na film 2D myślisz że będziemy wspominać filmy 2D tak jak się wspomina czarno białe i, i, win, i winyle, i stare zespoły, i... Wiesz co, nie, nie wiem, czy to naprawdę kwestia 10 lat. No może 20 no. Ale naprawdę na nie chciałbym tak myśleć, bo ja widzę, że ta w sprzedaży są telewizory 3D i tak, no nie, to to jest tylko jak niby taka dodatkowa atrakcja, ale nie uważam, że to za konieczność, że każdy film musi być w 3D. Ale wiesz co, to no, daje to, staje się to coraz bardziej popularne, tak? Ja się na przykład no. wkurzyłem, jak... Nie pamiętam, jaki to był film, ale z, e, chciałem pójść. No. I nie znalazłem w 2D, był tylko w 3D. No, jeśli chodzi o takie, wiesz, wielkie kino no to jasne, że prędzej będzie w 3D, bo kina upadają i potrzebują pieniędzy. Aha, teraz ci powiem lepszą rzecz. No. Wiesz, no to dajmy, na no, to ciebie, tak? No, pójście mm. na film 3D nie jest problemem, bo zakładasz okularki i siedzisz. Ja okulary noszę na co dzień. A. Więc ja, ja mam do wyboru albo nic nie widzę, tylko jakieś rozmazane 3D. Mm. Albo mam okulary na okularach i mi się oczy tak męczą, jakbym nie wiem, patrzył przez kudę szkło powiększające przez 14 godzin. To jest tak męczące dla Ciebie? Mm, tak, okulary na okulary są męczące. To jesteś e... była pierwszą osobą, którą to usłyszę, bo wcześniej nie, nie, po słyszałem, prostu... że, nie słyszałem żadnych narzekań a propos tego. A potem wyobraź sobie, że masz tak, jedną parę okularów, tak, na, gdzieś tam musisz wcisnąć tą drugą parę. Hmm. I one są, niektóre są tak profilowane że ja mam na przykład taką przerwę i ja to widzę. Ja się muszę skupić na obrazie, tak, mm. żeby zobaczyć to 3D, bo e, mam na przykład takie no, taki powidoki, tak, no, że, że, że, że widzę te linie z nadokularów, bo mi one, one mi nie przylegają do twarzy. Mm. Mam, bo mam drugie okulary. Mm. Rozwiązaniem byłyby soczewki. No pewnie. Gdybym mógł nosić soczewki. A nie możesz? Nie mogę. Moje oczy się jakoś tak buntują ostatnimi czasy. Mm. Mówią, nie, nie będziesz nosił soczewek. No ale trud, no, no, szkoda, że tak, że tak masz, no. I, i, i, I góra oczy się już tak nie mutują, to wiem, bo chyba już od. nie ja wiem, może no, trzech lat nosi, nosi soczewki no. i mówisz, że sporo kasy wydaje. To jest sporo kasy. No jest, no, musi być. No to wiesz, no, to coś za, coś codziennie, nie codziennie wiesz, codziennie wkładasz, one mają jakiś tam ten, dokupujesz płyn. Pielęgnujesz to i tak dalej, i tak dalej. No po prostu na przykład nie możesz, jakiś na basen, nie możesz łukować w soczewkach. Hmm bo ci wypłyną. Znaczy wypłyną, no to w sensie, wiesz, odpadną, nie? Hmm. Mnie za, za, zawsze przerażała wizja soczewek. Bo, że wkładasz sobie coś do oka? Yy, tak, ale powiem Ci, dlaczego miałem taki śmieszny epizod, że yy, byliśmy w jakimś domu letniskowym z moim kuzynem i kuzyn yy, od całkiem niedawna właśnie używał soczewek i ja byłem na, na dworze, coś tam robiłem i słyszałem z domu, jak on się wydziera i wkurwia się na to, bo on próbował właśnie nałożyć sobie soczewkę a. i cały tak czas kurwa macie <śmiech> i tak, Jezus maren nie to tak <śmiech> a jeszcze lepszy epizod i kiedy z Igorem to już z kolei jak on opowiadał, kiedy on chciał sobie wyjąć soczewkę a potem się okazało, że w ogóle jej nie miał <śmiech> I, <A. śmiech> to już w ogóle kosmos <śmiech> to musiała być masakra dokładnie dobra, no to powiedzmy sobie, że bardzo zboczyliśmy z tematu spinki <śmiech> no ale wiesz, no Zawsze planowałem tak, żeby to nie było takie, wiesz, że biorę słowo klucz i musimy ściśle się tłumaczyć, czego I, Igor za cholernie umiał zrobić. Zaczyli, zaczęliśmy od y, ozdoby do włosów. Tak, i skoczyliśmy na Okularach. No, na soczewkach. Tak, no, ma, tak trochę pogadaliśmy, to o jednym słowie, to może o drugim też będziemy sporo gadać. Chcesz jeszcze jedno robić? No dobrze, możemy no, jeszcze jedno zrobić. Ja tam mam czas. No właśnie. My mamy. Nie wiem, czy Do... mają, ale kogo oni obchodzą. Dobra, no to w takim razie... No, prosimy... Kolejny rzeczownik. Prosimy zwolnić blokadę. Przeszczep. Przeszczep. Dawaj. Przeszczepienie, transplantacja. Mhm. Przeszczep nerki, serca, rośnie liczba udanych przeszczepów. Tkanka, narząd lub proteza przeszczepiona w celu zastąpienia chorego lub brakującego narządu. Albo tkanki. Mhm. Transplantant... Transplantant, okej, okay, faktycznie. Organizm przyjął, odrzucił przeszczep. Wiesz, co jest zabawne? No. To słowo też ma coś wspólnego z 21 gramów. Tak? Tak, bo bohater grany przez Shona Pena... Nie ma nerki? Nie, on miał problem z sercem, chyba miał przeszczep serca, tak przynajmniej mi się kojarzy, bo dawno nie widziałem filmu. O oh my god. I rzecz jest w tym, że on, nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, ale on brał przeszczep serca z męża Naomi Watts, który zginął w wypadku i on ją poznaje właśnie przez to, że, że, że, że miał ten przeszczep. Dobra. I to mi się kojarzy z tym właśnie. Mi się przeszczep kojarzy z... akurat fajnie, bo ten wczoraj oglądałem no. Sens Życia według Monty Pythona. Sens Życia? No, no, no, Gdzie tam był przeszczep? A, a pamiętasz podpisywa podpisywanie oświadczenia woli? Z wątrobą? Nie. Wyobraź sobie scenę, dzwoni dzwonek do drzwi, koleś się otwiera. I no, wiesz, tej dwóch facetów w białych kiltach, Kitlach. nie, nie, ki, nie kiltach, kiltach, są to kitlach, kiltach. Fartuchach. Fartuchach, no takie, takie, tak, tak. No, no. Ja się pytają, czy możemy wziąć pańską wątrobę? A coś pamiętam, ale... A potem następuje gwiezna piosenka. No coś tam mi świta, ale... Pamiętam, że sens życia bardziej by się podobał, kiedy byłem młodszy. Nie, no, sens życia jest... W ogóle Monty Python A potem jak obejrzałem później, to już tak, no to nie jest aż takie zabawne. A żywo tak. dla Jana? To, to się w ogóle nie starzyje. Chociaż powiem Ci, że chociaż mam w swojej kolekcji DVD, mhm. to jest tak głupio aż mówić, ale wersja jaką miałem z napisami, które robił koleś z internetu, czyli ogólnie, mówiąc, czyli ogólnie mówiąc wersja, którą oglądałem po piracku, była znacznie zabawniejsza niż tłumaczenie na DVD, bo koleś tak schrzają niektóre dowcipy, że aż się może za głowę złapać. Faktycznie, no to, to, to wiesz, on, on to robił za pieniądze, tak i on to robił. Ale nie, o, w ogóle nie, on po prostu tak y, nie gier słownych. Ja wiem o czym ty mówisz, bo hmm. Monty Pythoni nie są na tyle y, specyficzni, no. tak? No, w ogóle, no sobie... czasami niektóre dowcipy są nieprzetłumaczalne po prostu i trzeba robić nowy dowcip czy coś w tym stylu. Niekoniecznie. Nie, może po prostu druga kwestia jest to, że przyzwyczaiłem się za bardzo do pirackiej wersji. Oj, tam Że jak już obejrzałem tą wersję DVD, to już tak kurde, już się tak przyzwyczaiłem, że koleś nazywał się Kutas Wielgus, a nie Wielgus Kutas. Bo to tak już się tak rzuca w uszy, a już nie brzmi tak fajnie. Znaczy nie, wiesz, no, Kutas Wielgus, tak, no. daje ci taki, no, powiedzmy sobie, wyraz rzymski, tak? No, Johannes Maximus. No tak. Tak, no. Wielgus bo... kutas niewiele inaczej, bo to jest takie dusowe tłumaczenie, bo ale... koleś nazywał się Bigus Dicus. Okej, okay, ale wiesz, no ale kuta, kuta z Wielgus, tak, no to jednak daje taki. No tak, tak, zgadza się, wiesz, z tobą. kuta z wielki, no. No tak, tak. I ma to zupełnie inny wydźwięk. Jasne. Co jeszcze z takich żartów, no. Sorry, ale scena z wychowaniem do życia w rodzinie też właśnie, że. Z... Z... W sensie życia. W sensie życia, nie wiem, czy pamiętasz. Nie. Lekcja, gdzie z tablicy rozkłada się łóżko i wchodzi żarza. A tak, tak, tak, pamiętam. No. Wiesz co, pierwsza rzecz może tego, że to jest też taka rozbuchada stada przez Bedia, ale pierwsza scena, która mi przychodzi do głowy, z sensu życia, jest jak wchodzi ten strażny grubas do restauracji. O Jezu! A potem dzieje Daj, się. Dajcie mi kubełek, będę żygał. Potem dzieje się boom. Tak, no to są bardzo ciekawe. No słuchaj, no. No, albo scena z porodem. No tak, aj, ta, ta była ta maszyna ping. Tak, ta, ta maszyna, chyba ta, ta robi ping. Cały czas mi się wydawało, że to jest z jakiegoś innego skeczu na. Nie, ale mnie rozwalała. Znaczy wiesz, mnie te filmy tak bawi, tylko chodzi też że to mniej w porównaniu Aha, do tego jak no. wcześniej. Niemiela zwana scena jak ten, jak właśnie leży ta babka rozkraczona, wiesz, na, na tym łóżku, nie ma tam no. rodzić. I tak rzeczywiście otwierają, wpada cały tłum tak. zdjęcia, filmy. Jak kamera prosto w chipę i Tak, no i, i totalna masakra. Już wiecie, skąd się wzięliśmy, tak. <śmiech> właśnie z stamtąd. Tak, i nasze poczucie humoru. O Jezus Maria. No ja tak w ogóle zauważyłem, że często bywa tak, że brytyjskie komedie bardziej mnie bawią niż amerykańskie. Z jakiegoś powodu. Ale na... Mora, tego, że ma inną strukturę. Na przykład, amerykańskie tak o no, komediach romantycznych. Jest zwykle tak, że przez pierwsze 40 minut film jest właśnie straszną komedią, a potem robi obrot o 360 i pra, pra, pra, prawi, prawi morały o tym, jak trzeba traktować kobiety i tak dalej. Komedia bla, jest bla, z bla, zero. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Tak to no. wygląda. I chociaż identycznie było w przypadku filmu y, Miłość i Inne Używki. To przynajmniej bardziej mnie obchodziła to, co się dzieje z główną parą, aniżeli dowcipy. A na przykład w Brusie Wszechmogącym, no to sorry, to wygląda zupełnie jak inny film, kiedy wchodzi ta część dramatu. Wprost, do no strasznie, śmiesznej poprzedniej, półgodzinnej części. Nie, mi się, jeżeli chodzi o Jima Carreya, to mi się no. podobał film. E... Mi się wiele podoba film. No, nie, nie, oczywiście. Ja, ja w sumie. Do Jezu, dzisiaj... ja, ja chyba płakałem ze śmiechów, jak oglądałem. Ace Ventura ze F natury. Scena z nosorożcem, Jezus Maria, wyłem. Po Ale prostu. Na, ona nawet ma poważny film przecież. No. Nie, no jasne. Czekaj, jak się nazywa ten film. Truman Show. Truman Show. E, Zakochany księżyc... I z pamięci. E... Człowiek z księżyca. Człowiek z księżyca. Tak, to był film o komiku, Charlie Kaufmanie też jednym z tych takich. Popularnych, mimo tego, że on wydawał się jakby nie chciał być zabawny czy coś w tym stylu. Ja, nie? ja byłem malutki, jak oglądałem ten film. Znaczy, malutki, hmm. no taki młody strasznie, ale pamiętam hmm. do dzisiaj scenę, jak była scena, że on miał jakąś operację. I mógł grzebali wewnętrzności, on się zaczął śmiać, hmm. i potem takie było przejście do jego pogrzebu. Ach. Pamiętasz czy nie? Pamiętam, tylko tak nie wiem, czy to nie jest taki spoiler trochę. Wiesz, wiesz, że to jest biografia i ta sprawa. Ale... Oj tam, oj tam przeżyją. Dobra, no. Przeżyjecie, prawda? Nie? To stojcie się, ugoście. Tak, ludzie. Wkracza moc do naszego show. Da-da-da-da. <głos> mm -hmm. Tak, a ostatnio jest Jim Carrey, tak, chociaż on wypuszcza filmy od jakiegoś czasu, to już nie jest, nie, nie ma tych lat świetności jak kiedyś. No sobie na nawet Bruce chyba mało co tu potrafi przebić. No. Eee, żywot... <grym> ży, ży, żywot, żywot Brusa, <grym> nie, żywot Kareja. Eee, ale Jezu, jak się nazywał ten film eee, o w tym wielkim studium Całe miasto. No to Truman Show właśnie. Truman Show. To było jeszcze wcześniej. Poza tym. Eee, ten film no. był świetny, nie tylko śmieszny, ale też poważny i miał. Naw, bardzo... Nawet chyba nie próbował być śmieszny za bardzo. On był śmieszny ze z, z, takie no. On był zabawny, nie był śmieszny. W ten sposób. Momentami był, Momentami był taki... Zakochany bez pamięci... Niektórzy mówią, że to jest komedia romantyczna, ale w ogóle nie jest zabawna, ale też jest fantastycznie. Zakochany. Jak usłyszę, jak ktoś mówi, że zakochany bez pamięci to jest komedia, to ma u mnie przerąbane, nie? <sum> nie, to, to, to właśnie przerąba, ja to wiele razy też mówiłem, że filmy o miłości od razu mówi się, że to są komedie romantyczne trzeba znaleźć jakąś nazwę bo romans też za bardzo nie pasuje bo romans mi się kojarzy właśnie z czymś napisanym przez Jane Austen na przykład a nie przez właśnie znaczy, film romans tak, a może to jest to... właśnie dramat taki nie, a nie że Zakochany bez pamięci nie ma kategorii to jest dla mnie film e... no, nie, można powiedzieć, że to jest dramat na swój sposób ale on jest taki dramat kurde to wiesz, no... dramat science fiction na swój sposób nie chcę tutaj spoilować, ale to całe zamieszanie no mi się strasznie skojarzyło z Lynchem i z... Tylko zrobione lepiej Lynch to jest psychol po prostu dla mnie widziałem tak. jeden film i fragmenty innych i... znaczy nie, widziałem więcej filmów Lynch'a właściwie zagubiono na miasteczko, Twój nie nie, nie. widziałem e, Mulholland Drive który A, chyba, nie, nie, chyba nie obejrzałem do końca nawet, bo byłem młody w dodatku Osobę, jeżeli teraz e, go Prostną historię widziałem która jest zupełnie inna w porównaniu do innych, lęcza i no trochę za bardzo się wleczę ale to i tak jest dobry film i pod... widziałem Blue Velvet który Też jest dobry. popularny chyba tylko dlatego, że gra tam Dennis Hopper i że to... klinie jak szewc. a poza tym to film jest jakiś taki, nie jest ja dobry w... Albo nie. ja w ogóle ostatnio przestałem lubić komedię bo jeżeli ja, ja widzę komedię to ja już wiem, że na końcu ta para, która się nienawidzi się zejdzie i to samo mieliśmy, bo byliśmy z Igorem i Pawłem na genezie Plan Planet maup i był związany na jakiejś komedii, nawet nie pamiętam tytułu, bo w ogóle pierwsza co nie słyszałem i przez cały czas opowiadał chyba o dziewczynie, która e, chce wrócić do któregoś z jej byłych się z nim związać i przez cały czas towarzyszy jej taki kolega, sąsiad i właśnie jej tam doradza co jak robić i, i ja wyszeptam do gola, jestem ciekaw jak to się skończy <grym> Ja już to widzę. Tak. Ale właśnie dlatego brytyjskie komedie się różnią od tych innych, bo brytyjskie, brytyjskie komedie są takie, no... Jest jasne, oni też upuszczają komedie romantyczne, ale mają inną formułę, inne podejście i ich, do ich sposób opowiadania do jest też zupełnie inny od amerykańskich. Nie? Prawie nie ma slapsticków w dodatku. Jezu. sobie so wyobraziłem bry, bry, brytyjską komedię no. przy całej tej, wiesz, tej flagmatyczności Anglików. Uh, Sir Michał, co się dzieje, gdy spotka się dwóch Żydów na ulicy? To był najgorszy brytyjski akt jaki w życiu słyszałem. I <laughs> poza tym, strasznie przypomniałeś program za, za chwilę dalszy ciąg programu. Za chwilę? Oni, oni w taki sposób do dowcipy. Aha, no to jest Bo, wie pan, ja jestem królem trzecim waza. I... Nie podoba mi się mój pomnik Nie w taki sposób Ci popadają, dlatego są też zabawni właśnie no, Ale Pythoni są zabawni Wiesz, no z samej, z samej... No jasne, bo oni są absu... absurdalni dodatkowo. dodatku Znaczy, znaczy się po... ciąg jest Pythonów, mówię Nie, co? Nie? Za chwilę to jest przecież Wojciech Mann i ten Materna o, Ale się wziął, ale, ale się sięgnąłem Bo wiesz, co mi się pomyliło? No. A teraz coś zupełnie z innej beczki też... A brzmi podobnie. To jest z Pythonów. Okej, okay, obroniłeś się. <laughs> Kurde, ale. a aż mi wstyd! Aż mi wstyd. Aaa Jezus. E, a teraz tu jest inne beczki, to jest po prostu zlepek znanych już skeczy Monty Pythonów. Znaczy, to, to, to, cały film. to powstał taka, no, taka powiedzmy materiażówka jak sens życia i żywot Briana, tak? Tylko że z. Tylko że to jest dosłownie zlepek ich poprzednich skeczy. No i oczywiście jakieś tam animacje pomiędzy są, wiesz, no, w tym z takim. No, to One to, są jakieś połączone, tak? I tylko raz naprawdę się zaśmiałam za ostro na tym filmie. Gdzie? W momencie, kiedy... Ja nie wiem czy ja ostatnio zauważyłem, że strasznie śmieszy mnie wszelkiego rodzaju destrukcja. O. Jak y, koleś był przebrany za jakiegoś takiego Niemca Górala, tak stereotypowo i próbował wejść na półkę z książkami a półka spadła. A, pamiętam. Nie że... wiem Ilekroć widzę, że koleś coś niszczy, to mnie bawi zawsze w komediach. Nie, powiem ci szczerze, że to... Takie filmy, małe perełki są. Filmy Pythonów, tak, tak są śmieszne i dla mnie są ponadczasowe, wiesz? Bo... No te, teraz chyba nie powstanie taki drugi Monty Python. Chociaż jest taki świetny... Jesteśmy Bryty... my! No, też, <grytania> jest taki świetny brytyjski serial nazywa się Mała Brytania. Przez krótki czas leciał na TVP2 chyba, albo TVP1, ale z lektorem to nie to samo. Mhm. I też oni, oni mało... Jedyna ich wada jest taka, że oni cały czas powtarzają te same scenariusze, że powiedzmy w jednym sketchu jest... jest gruba z gay, w drugim jest koleś jego kolega na wózku iwaliecki, w trzecim jest koleś ucharakteryzowany na straszno taką różową blondie i to się cały czas powtarza. I za chodzi o coś innego. Ale są te same postacie. To jest takie. Ale jest strasznie zabawne z momentami. Nie wiem. Ja lubię kabarety bardzo, ale polski kabaret teraz, tak, no. jest dla mnie męczący, bo coś się z tego zrobiło takie, wiesz, przekrzykiwanie, przekrzykiwanie się polityczne i kto jest bardziej niepoprawny politycznie. Wiesz, co stanie zauważyłem? Że kabaret moralnego niepokoju strasznie skupia się na aluzjach seksualnych. Przez, o, oglądałem jakiś sketch i zauważyłem, że kurde, nie pierwszy raz coś takiego słyszę, że koleśni coś do i jeden koleśni mówiłem przykład, no, to będziemy się to wszystko podziwiać na łonie natury. A drugi koleś, na łonie, ty świntuchu! I tak za każdym razem coś takiego ja jest. Wiem. Albo to, albo coś w stylu... Jeden koleś mówi, o, jesteśmy wegetarianami. I tam dwóch kolesi, kim są? Nie wiem, jakieś pedały. Już po raz tysięczny słyszę chyba ten zwrot. Nie ja wiem. do czegoś tam. No to, to, to jest w, języku, w język Ale w, w ogóle też zauważyłem, że chodzi o polskie kabarety, bo kiedy, za czasach naszej gimnazjum na przykład, to kabarety to byne z największych takich, no, jeden z największych źródeł naprawdę takich właśnie komizmu. Ludzie normalnie na ulicy rzucali teksty z kabaretów. No tak, teraz rzucają z polskich komedii. Zupa, hintka i te sprawy, no to wszystko wbudziło się z kabaretów. Albo wiesz, znaczy to nie koniecznie kabaret, ale wiesz, kopytko i te sprawy. Nie, to ja ostatnio Dzisiaj tego nie ma prawie że chyba, że Krejzole a propos Mariolki. I to tyle właściwie. A wiesz co ja ci powiem, że, że, że ja bardzo sobie cenię y, od jakiegoś czasu. Y, stare polskie kabarety. Y, nie no jasne. Tej. Tej, tej to, jest, mógł, to są moi faworyci. Ja lubię tej, ale i tak nie Kumapowy dość są właśnie dotychczas tych właśnie tych lat. No to wystarczy się z książką, no. ja Nie wiem czytać. Nie, nie wiem, czy pamiętasz. Jakbyś, dlaczego mam tyle filmów, ja czytać nie umiem. Ojo, oj. a, a nie z napisami. No. A... Dobra, niech będzie. A, a widzisz, a widzisz. No, e, ale ten, ale nie pamiętam, czy to był tej kabaret, ale e, ty mi nawet podesłałeś to dawno, dawno temu. E, sketch, e, z, jak dzwoni e, koleś do kolesia, ten, Kuba? Nie, to nie jest tej, to jest to, Dudek. Właśnie, to jest, to jest e, Dudek. Dudek był fajny, to naprawdę był fajny. Ale słuchaj... I ostatnio ale... mi się spodobało też w swoim czasie... To był też jeden z tych takich segmentów, za chwilę się programu były kuchnia pełna niespodzianek. Każdy odcinek zawsze miał coś strasznie zabawnego przynajmniej. Nie, i, a te, teraz, to już na pewno jest tej, to właśnie mi się w, te, w tej podoba nawiązanie do socjalizmu no. i takie, wiesz, takie aluzje do systemu. I e... właśnie dlatego ja nie oglądam tyle tej w programie. No ale no, ja się na przykład tym trochę interesuję i, i trochę, wiesz, i trochę. No chyba, że. Tro I trochę się tak w tym orientuję, tak? Okay. A więc polecamy polskie kabarety, te starsze, te nowsze. Niech ci będzie orięcie. Co odjęcie, co odjęcie. <grym> no tak się orientujesz. No, oj, przepraszam cię, <grym> ale... I tym radosnym akcentem kończymy? Tak, tak, skończymy, bo chyba ludzie mają nas dość. Oj tam, oj tam. A może nie mają, może właśnie tego chcą. Chcecie tego, lubicie to. Suki. Jestem ciekaw, czy zaspokojiliśmy właśnie rządzę tych wszystkich kinomanów, którzy mówią więcej o filmach. A może zaspokoiliśmy właśnie dosyć o filmach. Także to, był, to były filmy pod kluczem. Mówi dla was Michał i. A, ma się, O choleram. Miałem się przedstawić. No to ochman dla was. Michał i było. Sera mówili dla was i. Dzięki. Tak mnie obrażać, no. I zapraszamy do następnego odcinka wkrótce. No, trzymajcie się ludzie. No, cześć. Hejo.